Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Michał Sef Ogrodowicz. Czołem, Sef. Siemanko, Jerry, i witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i porozmawiamy sobie, tak jak to jakiś czas temu, już trochę niewiarygodne, że to minęły 3 lata, rozmawialiśmy o filmie Predator Prey. Dziś powracamy do tematu Predatora, i podyskutujemy, porozmawiamy i opowiemy Wam o filmie Predator pogromca zabójców, czyli Predator Killer of Killers. Animacji świeżutkiej, w sumie dosyć, bo animacji, która się ukazała 6 czerwca i którą można sobie obejrzeć na Disney Plus. No i króciutko, najpierw cię zapytam, czy ty w ogóle wyczekiwałeś tego filmu, słyszałeś o tej animacji, miałeś jakieś oczekiwania względem tego filmu przez to, czy tak raczej podszedłeś, nie wiem, zupełnie na świeżo i z otwartą głową? Wiesz co, ja, ja zacząłem naprawdę czekać na ten film, jak w zeszłym roku trochę przypadkiem, trochę tak przy okazji dowiedzieliśmy się, że w 2025 roku nie czeka nas jeden film z uniwersum Predatora, tylko dwa. I mhm. pamiętam, że chyba w zeszłym roku pojawiła się ta informacja na zasadzie no robimy tam Predator Strefa Zagrożenia w wersji polskiej Badlands, który się pojawi pod koniec tego roku, 2025, ale tak przy okazji zaserwujemy Wam jeszcze, jeszcze jeden film. I wszyscy byli trochę, ja przynajmniej byłem w takim lekkim szoku, jakby zaraz o co chodzi i tak dalej. I od momentu, kiedy dowiedziałem się, że jest to animacja, która no, musiała czy być, jak, musiała być powiedzmy dla dorosłych bardzo na to czekałem, ale przyznam szczerze, że ja dopiero włączając ten film Zdałem sobie sprawę, że to jest film. Ja byłem święcie przekonany po trailerach, zapowiedziach, że to będzie serial, mini-serial. Mini mhm. Trzy odcinki, bo trailer dosyć mocno wskazywał nam, że będziemy mieli trzy osobne historie, które dzieją się w różnych okresach historycznych naszego świata i tyle. I dziękuję. Natomiast włączam sobie film w dniu premiery, wszystko fajnie, wszystko ładnie, a tutaj widzę, że godzina 29. I byłem dosyć mocno skonfundowany, ale yy, odpowiadając na twoje pytanie tak ostatecznie to jest predator, to jest świat predatora tutaj nie ma rzeczy, na które ja bym nie czekał a i za każdym razem z niecierpliwością przebieram nogami, żeby zobaczyć co tym razem, w jaki, jaki sposób tym razem nasi łowcy z kosmosu będą wyżynać całe dziesiątki ludzi, poza oczywiście głównymi bohaterami. No ja ci powiem, że ja jakoś szalenie nie czekałem w tym sensie, że ja kojarzyłem właśnie na jakimś etapie zapowiedzi, że dostaniemy dwa predatory w tym roku, ale o tych filmach w sumie jest dosyć cicho, bo ja od ten tak. Predator Killers of Killer, czy Killer of Killers, pogromca zabójców, to usłyszałem dosyć późno, bo tak naprawdę trailer taki ostateczny, nawet nie wiem, czy nie jedyny, to wpadł jakoś krótko przed premierą. Mm -hmm. Przy czym to, co mnie jakoś intrygowało, to dwie kwestie. Po pierwsze, to, że to jest animacja, a ja lubię animacje, także te skierowane dla dorosłych i to wydawało mi się ciekawe, że dostaniemy coś takiego. A po drugie, miks po pierwsze osoby, która odpowiada za tę produkcję, czyli Dan Trachtenberg, o którym rozmawialiśmy sobie właśnie przy okazji Prey, który tam tak jak możemy odesłać was do naszej opinii, dał radę no i byłem ciekaw z jednej strony co tu gotuje, a z drugiej strony właśnie już ten trailer pokazał mi, że on chyba na pełnej pójdzie w kierunek, który troszeczkę końcówka mogła nam sugerować, czyli właśnie w taką przebieżkę po różnych okresach historycznych, no i wiesz, byłem zaintrygowany jak do tego twórcy podeszli no i w sumie ja się trochę nie dziwię że ty zakładałeś początkowo że to może być serial, no bo mamy tutaj właśnie przebieżkę przez e, trzy e, okresy historyczne i e, formuła jest taka, która spokojnie by w jakimś miniserialu mogła się obronić, a nie jest to film, tylko w sumie wychodzi, że jest to taka antologia, e, gdzie mhm. mamy trzy historie zatytułowane odpowiednio Tarcza, Miecz i Kula e, i e, później bohaterowie tych trzech segmentów, e, przez które sobie też wspólnie tutaj przejdziemy, e, łączą e, siły w Takim segmencie, tak jak to w antologiach bywa, często zbierającym wątki z tych wcześniejszych segmentów, no i też to na którym się etapie sobie do tego pewnie przejdziemy. Yy, tutaj, jeszcze tak, jeżeli chodzi o twórców, to ja wspomniałem, że za reżyserię odpowiada yy, Dan Trachtenberg, yy, który w sumie dosyć pewnie trafnie, ty użyłeś przed chwilą, jeszcze zanim nagrywaliśmy yy, porównania, że to jest taki chyba człowiek, który wyrasta na Kevina Feige'ego yy, tego uniwersum, no bo on także będzie odpowiadał za Badlands, właśnie. Tak, tu jest, tak zaznaczając dla, dla słuchaczy, był odpowiedzialny za Predator Preya, właśnie za Pogromce Zabójców i będzie za Badlands, który wydaje się, że dostał wiatr w żagle który z, trochę z, nie wiem czy z przypadku, nie będę tutaj oceniał, ale do tej pory nie był jakąś bardzo znanym twórcą a wygląda na to, że znalazł swoje poletko no i zobaczymy jak długo ta gwiazda będzie dawała radę będzie lśniła na, na, na powiedzmy niebie dla nas, dla fanów tak, no i tutaj współreżyserował ten film Joshua Wasung. I, a za scenariusz odpowiada y, sam Trachtenberg za, za, który pewnie dawał jakieś pomysły i współtworzył ten scenariusz Miszo Robert Rutarte i to jest gość który jest dosyć zabawnym nazwiskiem jak się w niego kliknie na IMDB to czasem IMDB tak daje nie, że nie wiem, jak my nieraz oglądamy jakieś słabe filmy y, do horrorów wielkanocnych czy coś to się nieraz kliknie jakąś tam aktorkę i nagle wychodzi że y, same filmy porn no, tak tutaj u tego pana głównie Rekinado i jakieś właśnie takie koszmarki rodem z Asylum po kroju Mega Rekin kontra Kronozaurus, więc no jakbym wiedział, że on odpowiada za scenariusz przed seansem, to chyba byłbym mocno zaniepokojony tak naprawdę. Ale wiesz co, powiem Ci, że, bo na szczęście, nie na szczęście, filmu ma troszeczkę bardziej ograniczoną tą jego filmografię, no ale nadal są takie potężne tytuły jak Wielka Stopa, Dragon Quest, Zagłada z Kosmosu, Generalnie topowe tytuły w latach 90. w wypożyczalniach kaset VHS. Ale e, chodzi mi o to, że może to jest dobre podejście, tak trochę zapowiadając moje podejście do e, tego filmu, że może nie ma sensu brać zbyt poważnie, bardzo sensownie Predatora, tylko po prostu trzeba połączyć właśnie tą brutalność, ten gore, skakanie po historii z dużą dozą... Zawieszenia wiary, czy pewnego rodzaju podejścia, że teraz po prostu się naparzamy i, i zróbmy to ładnie, nie musi być to sensowne, co dosyć często jest, jest widoczne w tej animacji, czy ogólnie bym powiedział w świecie Predatora, bo to jest ta rzecz, która mi się podoba, że Predator nie wymaga ode mnie jako widza znajomości, gigantycznie lore i na przykład to też jest świat, jak w świecie Gwiezdnych Wojen powiedzmy ja się bardzo przejmuję i analizuję jak się rzeczy łączą, o tyle w Predatorze jak wychodzą jakieś buble, które no to się nie zgrywa razem w całość, absolutnie mi to nie przeszkadza, więc trochę się tak zaczynam zastanawiać, o ile na początku ten Michael Rutter wydaje się być dziwny, to może, może w tym szaleństwie jest metoda. Tak, to ja, ja się zgodzę i wrócę trochę do przede wszystkim tego zawieszenia niewiary w dalszej części naszej rozmowy, bo wydaje mi się tak jak ja sobie przeglądałem opinii, które z jednej strony są bardzo pozytywne o tym filmie a z drugiej strony też trafiało do mnie trochę głosów, krytyki i pod kątem kwestii technicznych i właśnie pod kątem kwestii fabularnych to ja mam wrażenie, że to będzie taki film, który będzie dzielił pewnie fanów Predatore trochę jak było z, zresztą z Predatorem Shayna Blacka o którym też tak, wspólnie tak, rozmawialiśmy tak. Ha, który tak. też był momentami absurdalny, niepoważny i, i przegięty i tutaj no, jeżeli ktoś, ktoś nie lubi takiego no, przygięcia momentami no to, to tutaj też może czasem zgrzytać zębami no ale to do tego pewnie jeszcze wrócimy w jakimś podsumowaniu a teraz ja bym proponował, żebyśmy sobie przeszli przez te segmenty pokrótce no i zaczynając od pierwszego segmentu, czyli tarcza, tutaj lądujemy w roku 841 w Skandynawii i główną bohaterką jest Ursa, wojowniczka, jej ekipa oraz w sumie to jest dosyć ważne jej syn, którzy atakują pewną wioskę, aby zemścić się w końcu po wielu latach na za śmierć ojca Ursy no, na człowieku, który właśnie doprowadził w ten czy w inny sposób to, to też oczywiście wszystko będzie pokazane do, do śmierci ojca Ursy, no i to jest segment z wikingami i segment zimowy bo to też jest istotne, że w zasadzie mhm. każdy z tych segmentów to nie jest tylko inny okres historyczny, ale także trochę inny setting taki wizualny, nie, bo, bo tak, tutaj tak, to, tak. że mamy ten śnieg, lód, yy, jakąś tam zamieć śnieżną, daleką północ, no to to wszystko tutaj będzie miało znaczenie. Yy, no i Sef, yy, nie masz się tu co rozpisywać za bardzo o fabule, <grym> czy roz, rozgadywać, bo znaczy... fabuła jest prosta. Ty lubisz wikingów? Jesteś fanem yy, właśnie takiego yy, settingu, czy, czy raczej okay. coś ci obojętne? Teraz może ktoś w komentarzach ewentualnie się na mnie oburzy, ale ale cieszę się, że tutaj w roli głównej została obsadzona, ech, uproszczę to, babcia, która jest zbyt, z, zbyt wściekła, żeby umrzeć. Jakby ja nie mam nic per se, no, no bo to jest tak naprawdę do tego się sprowadza. Starsza no tak, pani tak, tak, jest tak, tak wściekła na przeciwników, że nie chce umrzeć. Ehm, mi się trochę podoba fakt tej, tej, tej, tej wsadzenia kobiety jako roli głównej z tego względu, że wikingowie... W zbyt dużych dawkach są dla mnie trochę zbyt monotematyczni. Mono po prostu zawsze mamy berserka, który oczywiście w tej ekipie jest. Zawsze mamy tych y, brodatych mężczyzn, którzy wyrzynają wszystko i jakby to nie jest złe, jakby to jest dobrze zrobione, to jest jak najbardziej w porządku, tutaj fajnie, że próbujemy podejść od tej trochę drugiej strony, mniejsza absolutnie nie przejmuje się, czy to jest realistycznie, historycznie, czy nie, czy wikingowie byli matriarchalni, patriarchalni, mniejsza z tym, to nie ma znaczenia, sam jednak fakt tego, że z jednej strony mamy kobietę w tej roli głównej, która... Wydaje mi się, że też w części tej, tej, tej pierwszej części najlepiej wypada wizualnie. I tutaj miałem bardzo dużo skojarzeń y, pod względem wizualnym z y, niebieskookim samurajem. Mhm. Bardzo dobrym serialem, który mogę, mogę z całego serca polecić. I co tu też omówić? Cała ta gadka powiedzmy o mszczeniu się za swoją przeszłość, y, walka z samym predatorem, to wszystko jest jak najbardziej w porządku, ale samą tą ten segment uwielbiam za to jedno, to, to coś, co w, w, w współczesnym kinie jest często próbowane, przynajmniej, żeby zrobić dobrze. E, czyli jedno ujęcie z jakiegoś ataku. D tak, Czyli kamera cały czas nieprzerwanie idąca do przodu przez jakiś czas. No i tutaj mamy to przy szturmie na powiedzmy ostatni bastion e, z głównego złego. I mi się to strasznie podoba. To jest absolutnie przesadzone, to jest absolutnie niemożliwe, ale fakt tego, że nasza główna bohaterka używa dwóch tarczy, zarówno mhm. jako obrony, jak i również broni ofensywnej, żeby tam wycinać swoich przeciwników i nad nią skaczą członkowie ekipy bo jest łotrzyk w postaci kobiety, która tam jest si szybka zwinna, mamy tego berserka mamy dobrego dobrą prawą rękę, który zawsze cały czas tam chroni, no i mamy tej, jej, jej, jego, jej syna, który uczy się powiedzmy fachu jeśli tak to można nazwać, nic oryginalnego jakby nic tutaj nie znajdujemy czegoś co nie widzieliśmy, ale jest to tak ładnie zrobione, jest to tak przyjemne jest to przerysowane, ale tak nieprzesadnie, że ja nie mam uwag. I fakt tego, że e, nasza główna bohaterka cały czas tej tarczy używa ofensywnie, defensywnie i, i cały nawet tryb co mi się strasznie podobało, to jak ginie ostatecznie Predator, bo to żaden spoiler, że w każdej tej części Predator, który atakuje naszych bohaterów, ginie. Predator zostaje pokonany inteligencją. Zostaje pokonany nie bezpośrednio brutalną siłą, tylko inteligencją czy sprytem, co wpisuje się w ten główny kanon czy, czy podejście do Predatora, więc ciężko jest mi znaleźć coś, coś, co naprawdę byłoby wadą. Jakby ja kupuję po prostu całą tą koncepcję i, i podoba mi się to, że starsza pani idzie bić się z predatorem w Skandynawii, po prostu. No Ja ci powiem, że jak ja zobaczyłem, że na początek dostajemy wikingów, to się bardzo ucieszyłem, bo ja co prawda nie śledzę tych różnych tworów popkultury związanych z wikingami, które są tak, wiesz, świeże, nie? No, bo mamy mhm, te seriale, te różne inne produkcje, jakieś historyczne książki i tak dalej, ale Zagówniarza pamiętam, czytałem taką trylogię Młot i Krzyż Harego Harrison, o wikingach i ona mi się strasznie podobała i od tamtej Aha. pory zawsze mam jakiś duży sentyment do wikingów. Do no i tutaj ja się w zasadzie zgadzam ze wszystkim, co ty mówisz. Od początku ja byłem kupiony, bo tutaj mamy proste patenty, takie w zasadzie trochę kliszowe motywy, nie? gdzie mamy właśnie mhm. postać, która się będzie mściła, mamy ekipę, która jest właśnie na zasadzie też od sztancy, ktoś silny, ktoś sprytny, zwinny i tak. Dalej. Mamy proste zakorzenienie emocjonalne, no bo mamy tutaj syna który jest w nieustannym zagrożeniu. Mamy trochę tej kwestii takiej powiedziałbym kodeksowej, no bo tutaj od razu mamy takie sugestie, żeby z jednej strony na przykład, nie wiem, się w określony sposób zachował ten jej syn, jeżeli ona zginie, z drugiej mm -hmm. strony, żeby mm -hmm. właśnie też wiedział po co to robią i jak to robią. I przede wszystkim ten segment jest z jednej strony od początku już dosyć krwawy, bo, bo pokazują nam tutaj twórcy, że no jest ta animacja dla dorosłych, jest ta animacja z Predatorem i tu nie będą się certolić i, i od początku, <głos> kiedy, nie wiem, mamy przeciętego gościa na pół i flaki mu wypływają, tak. to, to widzimy, że no tutaj pod tym kątem też będą nam dostarczać. No a sama walka, też to jest godne podkreślenia to, co ty mówisz, ona jest taka... No, prawie, że przefajnowana, ale w taki fajny sposób zrobiona. Nie, że, że właśnie to jest na granicy dla mnie, nie, że ja po prostu z rozdziawioną gębą, jak po prostu taki dzieciak śledziłem, wiesz, ten atak na, na, mm -hmm. na ten gród na, na górze jakiejś lodowej, po prostu i cała, cała ta sekwencja, kiedy ona walczy tymi tarczami, to po prostu naprawdę czułem się dopieszczony przez twórców tymi fajnymi pomysłami. I to też od razu mi pokazało, że że oni chyba czują formę w tym sensie, że wiedzą, że w animacji na więcej mogą sobie pozwolić. Tak, Bo to tak. jest często to, co ja z Mando nieraz przy okazji jakiejś animacji nie wiem, Gwiezdnowojennych chociażby o tym dyskutowaliśmy, że my bardzo tych rzeczy chwalimy, ale wiesz, to, to nie zawsze by się sprawdziło w live action, mm -hmm. nie? Że to w live Oczywiście. action to byś miał poczucie takie, że to jest, a, to już, to, już, to już nie wyglądałoby może za dobrze, już by wymagało, nie wiem, więcej cięć kamery, jakiegoś innego ruchu i tak dalej, już by się zgrzytało zębami, a tutaj po prostu człowiek chłonie tę rozwałkę i, i też od razu już w tym pierwszym segmencie widać, że ta walka jest dosyć pomysłowa, jest kreatywna, bo to też jest zawsze także mamy Predatora gdzieś tam z tym swoim statkiem co, co bardzo często ma znaczenie z, z jakimiś technologiami które on próbuje wykorzystać przeciwko naszym postaciom i które go gryzą w dupę. Więc no, jest sporo takich fajnych elementów, które naprawdę już na etapie tej pierwszej historii bardzo mi się spodobały. No tak, bo tutaj troszeczkę zapomniałem, że ten, ten Predator lubuje się w, nie wiem, w działku sonicznym, nazwijmy to w ten sposób. Co, mhm. co To też jest znów ta rozbudowa lore, która bardzo mi się podoba, że w każdym segmencie mamy Predatora, który ma jakieś preferencje co do broni jako łowca i to jest tak jest coś, co mi się strasznie podoba. No i to, co znów jest, je, jest oczywiste w uniwersum Predatora, że on atakuje dopiero wtedy, kiedy znajdzie, nazwijmy to, samca alfa, czy też mhm. w tym przypadku samice alfa, tak? Okej, okay, wyście się bili ze sobą, wyście wygrali, no to wy jesteście może godnymi przeciwnikami, więc ja, ja, tak, masz rację, tu są klisze, tu są podstawowe rzeczy, nic odkrywczego, ale znów nic więcej nie wymagam jest to dobrze zrealizowane i, i po prostu daje to najzwyczajniej świecie po prostu radochę. No tak, właśnie w ramach tej radochy, bo ja trochę miałem poczucie, że nawet ten okres historyczny to, czy okresy historyczne to zostały dobrane w ramach klucza, żeby zmaksymalizować frajdę, no. to po wikingach przechodzimy do Japonii i oczywiście będziemy śledzić tutaj losy samorajów. Przenosimy się konkretnie do roku 1609, gdzie widzimy Dwóch braci szkole, szkolonych na samurajów pod okiem surowego ojca. No i widzimy, że dochodzi pomiędzy braćmi jeszcze jako dziećmi, w zasadzie jakimiś tam nastolatkami do pewnego pojedynku. Jeden zostaje przy ojcu, drugi zostaje wygnany i po latach pojawia się w predator, który atakuje już tego jednego z dorosłych braci, a drugi postanawia się w to wszystko wmieszać. No i mamy y, Predatora w y, Japonii y, czasów samurajskich. No, nie wiem, czy może być coś bardziej cool, niż to tak naprawdę. Wiesz co? Ja ci powiem tak, że ilość. Znaczy, ja wiem, że pewnie wielu fanów będzie niezadowolonych, ale ilość razy, które widziałem. Y, Pomysły, że drogi tam e, fi, Hollywood, proszę dajcie nam Predatora aktorskiego właśnie w czasach feudalnej Japonii i obsadźcie tam e, aktora, który grał Skorpiona w najnowszym Mortal Kombat, no bo to się aż prosi. No jakby, jakby co, no jakby nie ma, mało rzeczy jest tak bardzo cool jak feudalna Japonia, samurajowie, ninja, bo ninja muszą tak, być, tak. e, shurikeny cała masa broni i ja jestem absolutnie zachwycony z dwóch powodów, po pierwsze z jednej strony mamy to tutaj bo ilość broni zaprezentowana jest niepożytyczna, jakby chyba w cały arsenał jaki wtedy był używany w Japonii jest zaprezentowany, ale co mi się bardzo podoba, tutaj twórcy doszli do bardzo logicznego i sensownego i moim zdaniem jednego wniosku szkoda czasu na gadanie w całej tej sekwencji pada może 3-4 zdania, nie wiem, na początek jedno i na samym końcu może tam dwa czy trzy pojedyncze. Cała reszta jest na tyle dobrze zrobiona, że my wiemy jakie są relacje między bohaterami. Skupiamy się po prostu na najpierw przekradaniu się, skradaniu się, a później już na wyrzynaniu się itd. i tak dalej. I ja jestem zachwycony, bo to jest właśnie to, kiedy widzisz, że twórcy wiedzą o co chodzi w materiale źródłowym i po prostu bawią się tym i nie trzeba głębokiej fabuły znów, wątek jest bardzo prosty tak, ojciec, jeden z synów jest teoretycznie niegotowy, chce się wykazać przed ojcem, e, walka rodzeństwa o powiedzmy, o, powiedzmy władzę i tak dalej i spoko i więcej nam nie trzeba, po prostu się znowu, znowu naparzamy najzwyczajniej w świecie nie ma znaczenia, że jeden z bohaterów w pewnym momencie niczym Iron Man zakłada swoją zbroję sa, e, sa, samura, samuraja na, e, w kawałkach po prostu skacząc i one się jakby automatycznie przy przypinają. Ja jestem zachwycony. Jakby może nie jest to aż tak dobrze wizualny fragment jak było z wikingami, bo mimo wszystko ta szaro-niebieskie odcienie lepiej moim zdaniem się prezentowały. Nie zmienia to jednak faktu, że po prostu pod kątem takiej właśnie jakkolwiek to zabrzmi, dziecięcej radości, że po prostu mamy tą Japonię, mamy Predatora, let's fight. Ja jestem zachwycony. N naprawdę po prostu podoba mi się to i, i bawiłem się przez cały ten segment niebotycznie. Przez to, że wszystko widzimy wizualnie. Nie trzeba nam dialogów, nie trzeba nam opowiadać. My to widzimy, rozumiemy, co się dzieje na, na ekranie. No Ja, jak zobaczyłem z kolei tutaj drugi segment z, z samurajami, to ja też stwierdziłem od razu w duchu, że to jest prawie że pode mnie zrobiony film, bo ja jest, cały czas jestem na, na jakimś takim e, e, haju trochę po Ghost of Tsushima, chociażby. <głos> I naprawdę super mi to pasowało, szczególnie, że mamy otwarcie z tymi liśćmi taki tak, tak, tak, tak, taki tak. krótki fragment, który później wraca w finale tego segmentu. Bardzo mi się to podobało właśnie pod kątem takim wizualnym i ja się zgadzam z tym, co mówisz, że to, to jest też duża sztuka poprowadzić tak cały segment, no nie jakiś bardzo długi, no bo to jest tam, nie 15-20 minut każdy z tych segmentów ma pewnie nawet krócej, no bo jeszcze mamy czwarty mhm. segment, ale w zasadzie bez dialogów, a niby to jest wszystko proste, ale właśnie czytelne i znów ma Mamy jakieś pewne takie emocjonalne zahaczenie w postaci tej relacji braci, i to jest z jednej strony niby proste, ale z drugiej strony na tyle dobrze zrobione, że dla mnie jakoś tam satysfakcjonujące, nie gdzie, wiesz, ci bracia w, dosłownie w kilka minut mamy pokazane o jakąś relację jakąś w zasadzie, nie wiem, zdradę, jakąś zadrę, która na, na tej całej relacji będzie ciążyła. Z drugiej strony, kiedy mamy już atak na przykład na zamek i mamy przekradanie się losem ninja, to rozbawiło mnie trochę, że pojawia się tutaj po raz pierwszy tak wyraźnie humor, który tak, w tak. tym kolejnym segmencie będzie miał więcej znaczenia i, ale... i później się już będzie pojawiał do końca chyba, nie? Przerwa, że... Przepraszam, że tylko, że ci przejwę, ale to właśnie mi się strasznie podobało, bo to momentami nie wiem, czy zamierzony, czy niezamierzony sposób, było dla mnie takim nawiązaniem do e, wszelkich, jakby to powiedzieć, filmów kung fu z elementami humoru, bo mhm. ten humor opiera się właśnie na tej walce i na tym, żeby oni nie zadzwonili tym dzwonem, a tak, na tak, końcu tak. i tak mhm. ktoś inny zadzwoni. Więc jakby... Y ale znów, to jest dobrze, w, to dobrze wpasowane. To po prostu działa, bo w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się Predator, no to już śmiechy się wyłączają i, i robi się na poważnie. Tak, no i tutaj y, ponownie sama walka z Predatorem jest satysfakcjonująca, dobrze gdzieś tam zakorzeniona też w tej prostej relacji y, braci y, i ciekawie poprowadzona y, kolejny raz jakby z inną wersją ulubionej broni naszego łowcy. Y, y, także no ja Tutaj ponownie byłem bardzo zadowolony z tego, co, co dostaliśmy. Ja, ja po prostu żadnych uwag nie... Znaczy, Znów, będę się trochę powtarzał, jest to proste motywy, znane motywy, ale działają. Nie wiem za bardzo jak tutaj może fani czy znawcy Japonii do tego by podeszli, ale z mojego takiego laickiego oka ja jestem zadowolony, po prostu. No i przechodzimy do trzeciego segmentu, czyli Kula, rok 1942. Mamy tutaj z kolei młodego chłopaka, który... Jest mechanikiem po ojcu, ale bardzo chce latać i tak naprawdę nie chce zajmować się silnikami, tylko właśnie chce być asem przy tworzy, dostaje powołanie no i trafia na lotniskowiec, ale w zasadzie jako mechanik w skrycie, cały czas marząc o lataniu, no i danemu będzie polatać, no bo tutaj mały spoiler do, do tej historii no tutaj mamy inne podejście no bo mamy wykorzystane właśnie kwestie związane z lotnictwem i tak naprawdę w dużej mierze cała ta walka z Predatorem będzie się odbywała w powietrzu na linii właśnie, nie wiem, statek Predatora i samoloty myśliwce z okresu II wojny światowej. I tutaj, zanim oddam Ci głos, to właśnie Ci powiem, że to, to jest ten moment, kiedy chciałem nawiązać do tego zawieszenia niewiary. Ja mam wrażenie, <śmiech> że pod pewnymi względami ten segment jest najbardziej przygięty i ja trochę miałem wątpliwości, czy już on nie jest za bardzo, jak mamy sekwencje, kiedy nasz bohater na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy samolot leci i jest pilotowany tylko przez niego, wychodzi na skrzydło i, i dzieją się rzeczy niczym w Mission Impossible tak naprawdę. Ale z drugiej strony stwierdziłem, że to nadal jest chyba na... Takim poziomie zrobionym na takiej cienkiej granicy, że jakoś mi to nie przeszkadzało i byłem w stanie to kupić. Może też przez to, że ten segment jest najbardziej taki, nie wiem, humorystyczny, mm -hmm. bym powiedział. No i znów, no, to, to jest animacja, nie? Więc ja też jednak trochę zakładam, że w animacji można, trochę więcej, można się pobawić właśnie też takimi. No nie bądźmy się użyć tego słowa głupotkami. Znaczy powiem Ci tak, są, są dwie rzeczy, które na pewno ocenię na plus. Po pierwsze mamy Predatora, który jest podniebnym piratem, bo ma opaskę na oku. Jakby, nawet jeżeli ono ma jakieś sensowne zastosowanie w świecie, to mi, dla mnie to nie ma znaczenia. Ważne, że jest Pirat Predator, który oczywiście lata. Z drugiej strony jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że twórcy amerykańscy sięgnęli po... Um, taki, a nie inny, przepraszam za swoją nerdozę, ale taki, a nie inny okres historyczny II wojny światowej, bo Aha, ja byłem był, śmierć... Aha, że zwisi, walczą, a nie na przykład na dokładnie. Pacyfiku, nie? Ja, nie, ja myślę, no inaczej, z pewnym szacunkiem do, do historii amerykańskiej, jak widzę amerykańskie lotniskowce, no to większość z nas kojarzy wojnę na Pacyfiku, tak? A tutaj bardzo pozytywnie się zaskoczyłem, że rzeczywiście mamy tutaj 42 rok, lądowanie Operacja Tor, czy lądowanie w Afryce Północnej. Super, jakby bardzo, bardzo mnie to cieszy, że poruszamy taki rzadko poruszany że tak powiem, temat. I to, to, to taki nerdowski wstęp z mojej strony. Natomiast z drugiej strony, z jednej strony, znów mamy motywy, które e, są, w, powiedziałbym, wręcz naturalne. Bo cały motyw, z tym, że nasz młody e, chyba Diaz, e, czy, czy, czy powiedzmy, nasz Amerykanin latynoskiego pochodzenia ma. Jest Torres, tutaj, Torres, to, Torres, przepraszam. Jest pokazany ten taki aspekt fascynacji e, mechaniką wśród Amerykanów, bo tam cały jego ojciec, który jest trochę magikiem samochodów, że wyczuj silnik, poczuj silnik i tak dalej, tak dalej. To jest taki motyw, który zawsze jest i on się też łączy z lotnictwem. Generalnie rzecz mówiąc, cała ta taka bliska więź między maszyną a pilotem jak najbardziej na plus. Z drugiej strony rzeczywiście Torres jest tym takim, no jest dzieciakiem tak naprawdę, jest więc dowcipkuje, jest humorystyczny, cały czas próbuje się wykazać, jest zbyt energiczny, spoko, ale mam problem z tym. Mimo wszystko cały ten segment jest najsłabszy moim zdaniem. Mm -hmm. Ja się jest, zgadzam tutaj. Jest to już momentami, to tak jak ty mówisz o tej granicy, dla mnie już jest to trochę przesadzone bo nawet nie same rzeczy, które robi nasz Torres, mimo że one są głupie, po prostu, no jakby z zablokowanie steru, żeby wsiąść, nawet, nie mówię na przykład o pomyśle, że my musimy polecieć na górę, żeby się schłodzić i on nas wtedy nie zobaczy, no bo to jest taki logika, którą już Arnold Schwarzenegger w pierwszym Predatorze rozkminił, ehm, ale jest to trochę źle zmontowane, jest to trochę zbyt długie, wszyscy dookoła są trochę zbyt, nie przejmujący się tym, no bo jakby tylko to jest i wyłącznie zauważa, że coś jest nie halo, tak? Nikt inny nie analizuje co się dzieje. Nie zgrywa mi się to aż tak bardzo. Może gdyby ta sekwencja stricte samego latania była krótsza, bo ja już w pewnym momencie zastanawiam, miałem takie święcie przekonany, byłem święcie przekonany, że nasz główny bohater jak w niczym kreskówce Looney Tunes będzie leciał na samym krześle, po prostu, bo już tam w pewnym <laughs> momencie nie no, bo już w pewnym momencie z tego jego samolotu prawie nic nie zostaje, tak? Mm -hmm. Jest, wymaga to bardzo dużej, powiedzmy, um, tolerancji, bardzo dużej go przymrużenia oczu do tego stopnia, że momentami już musiałem zamknąć oczy, żeby coś to przymknąć, więc są elementy, które mi się podobają, spoko, ale zarówno... w nazwijmy to fabularnie, jeśli tak to mogę określić, jak i również też wizualnie, to jest najsłabsze. Bo tutaj wydaje mi się, że już e, animatorzy trochę nie dawali rady z ilością szczegółów, detali przy samolotach. One są takie bardzo mało szczegółowe. E, niby jest nam powiedziane, że to są nam chyba Kitty Hawki i tak dalej, ale e, e, no mam problem. Jest to dosyć mocny spadek, biorąc pod uwagę dwa poprzednie e, segmenty i może może trochę za bardzo poetycko, że tak powiem określe, za blisko słońca podlecieli twórcy sięgając po samoloty. Co nie zmienia faktu, że Cieszy mnie to, bo mimo wszystko od drugiego Predatora no wiemy, znamy te statki Predatorów, w komiksach się pojawiają bardzo często i tak dalej, więc cieszy chociaż fakt, że w końcu zobaczyliśmy je w jakimś zastosowaniu jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tak naprawdę samą, samą film czy animację. No, ja się totalnie zgadzam z tym, że to jest najsłabszy segment przy czym to co ja jakoś jestem w stanie kupić to to, że po pierwsze mamy te walki powietrzne i wydaje mi się, że to była świadoma decyzja, żeby to wszystko urozmaicić, nie? że mamy starcia bardziej bezpośrednie i mamy tutaj takie twarzą w twarz niemalże i mamy tutaj tę walkę powietrzną i wykorzystanie trochę innych technik przez mhm. to. i, i y, no, Ja też nie bez przyczyny powiedziałem, że cały Cała ta trylogia, te trzy segmenty to są skrojone po prostu jak, po, jak pod nastoletniego mnie, no bo feudalna Japonia, Wikingowie i II wojna światowa to naprawdę, to, to, to była taka trójca tych okresów historycznych, które za dzieciaka mnie najbardziej fascynowały, więc totalnie łatwo było mnie tutaj kupić. Przy czym, no tak, wspólnie tu się zgadzamy i ostrzegamy, że no, tutaj już trzeba naprawdę wiedzieć, że, że to jest rzecz, specyficzna, żeby, żeby czerpać z tego frajdę. Chociaż nie ukrywam, że jak zobaczyłem właśnie ten statek Predatora też w akcji, wiesz, mm -hmm. te jego silniki tak, tak. i tak dalej, to, to naprawdę tutaj było kilka fajnych patentów. No, także, także to jest to i mamy później moment, w którym oczywiście mamy zebrane wszystkie te segmenty no bo ci którzy się zastanawiali pewnie jak to na przykład w przypadku Prey się stało, że mamy predatorów w okresie historycznym, czy oni podróżują w czasie, czy, czy jakkolwiek inaczej, no to widzimy tutaj że nie, że oni zbierają po prostu sobie łowców godnych tak naprawdę stanięcia na ich arenie i mrożą ich, bo widzimy na statku dużym predatorów gdzie mają po prostu potężne zasoby, no i nasza trójka zostaje odmrożona i trafia na arenę na planecie predatorów, no i dochodzi do potyczki, która jest sformatowana trochę w takim... Stylu jak w Koloseum pomiędzy gladiatorami, czyli walczcie tutaj nasi bohaterowie, a później kto zostanie z Waszej trójki, no to się spotka z, z kolei z Predatorem Alfa. No i mamy ponownie taki motyw to dosyć klasyczny, gdzie nasi bohaterowie najpierw no, walczą ze sobą, aby później zrozumieć, że tylko współpraca jest w stanie e, zapewnić im zwycięstwo i ewentualną wolność. No i jak oceniasz ten segment całościowo, nie? No bo on tam zbiera nam te historie, no i pytanie, czy on się sprawdza jako jakiś tam w ogóle finał, na ile on jest satysfakcjonujący jako finał całego tego filmu. Czy mi się podoba to, że ten finał... Po pierwsze byłem zaskoczony, bo ja autentycznie myślałem, no dobra, Kończy się trzeci segment, idziemy do domu, dziękuję bardzo, a tutaj zostało jeszcze tam 20-25 minut e, filmu, więc bo cieszy mnie, że w trailerach nie zostało to w żaden sposób tam podpowiedziane, zapowiedziane, ale to jest fragment, który, e, który dla mnie jest trochę miniaturką Predatora i dlaczego ja nie mogę, nigdy nie będę tego uniwersum brał do końca e, na poważnie, bo z jednej strony... Mamy znów nieśmiertelny pistolet skałkowy, czy powiedzmy czarnoprochowy. Jeżeli w tym uniwersum musi się pojawić jakiś pistolet z powiedzmy XVIII-XIX wieku, on musi być ten sam, który Donald, Glo äh, Daniel, jezu, pan Glover znalazł w drugim Predatorze, dostał w nagrodę, bo musi być standardowo. I znów, te same motywy co zawsze. Trzech wojowników, którzy nie dość, że są z innych okresów, to jeszcze mówią w innych językach, muszą się tego wszystkiego nauczyć, zacząć współpracować i tak dalej. Ale ca cały fakt tego, że drogi zwycięzco, załóżmy, że tam zabijesz dwóch pozostałych przeciwników, to twoim zaszczytem jest bić się z głównym predatorem. Nie to, że dostaniesz wolność czy coś w tym stylu. I podoba mi się prostota całego tego społeczeństwa predatorów, że po prostu mamy... E po prostu się zabijamy, jesteśmy wszyscy łowcami mniej lub bardziej, jeżeli giniesz no to sorry, trudno twój ten, który cię pokonał jest ciebie bardziej godzien warty, mamy nawiązania bym powiedział trochę do um, ataku klonów z Gwiezdnych Wojen, no bo w pewnym momencie wchodzi nam bestia na arenę, żeby jeszcze to wszystko pokomplikować i to mi się podoba z tego względu, że rzeczywiście rozbudow, bo o ile te trzy antologie można byłoby je wziąć powiedzmy, nawet nie łączyć ze światem, lorem i tak dalej, no to w finał rzeczywiście jakoś to wpina nam to wszystko i to jest właśnie, to to jest ta prostota predatora, po prostu polujemy na najsilniejszych, na najmocniejszych, bo tak żyjemy w tym społeczeństwie, koniec. Nie, nie dopisujemy tutaj jakiegoś honoru, niehonoru i tak dalej, mamy proste zasady typu e, nie atakujemy chorych, nie atakujemy kobiet w ciąży i tak dalej i tak dalej i tyle i już i. I też całe rozwiązania, ta cała naparzanka się jest przyjemna, jest w porządku, jest znowu raz kolejny przesadzona. Nasza babcia znowu absolutnie nie chce umrzeć, ani nie chce iść na wolność, tylko ona po prostu będzie walczyła do całego końca. I predatory to lubią jak najbardziej. Ja jestem zadowolony i jestem autentycznie ciekaw, głównie pod kątem tego, że... Ta, ta końcówka, ten finał który widzimy na planecie Predatorów bardzo mocno przypomina scenografię to co widzimy w, w trailerach do filmu Badlands z, mhm. również z tego roku i zastanawiam się jak bardzo to się będzie łączyło, czy gdzieś dostaniemy nawiązania na przykład, że znajdziemy statek ze zwłokami tych dwójki naszych bohaterów, którzy uciekli jak to będzie wyglądało jest w porządku, jakby ten finał nie jest zaskakujący ale jest ok nie mówię, że on jest najgorszy z tych wszystkich ale wpisuje się trochę na zasadzie takiej, że nasz, nasz twórca, czyli ten, ten um, Dan Trachtenberg po prostu stwierdził, dobra, daliście mi trochę więcej wolności, no to rozkręcamy ten świat Predatora um, jeszcze, jeszcze bardziej. No Dla mnie to jest trochę podsumowanie tego, co też było w tych wcześniejszych segmentach, czyli tutaj mamy przedłożony fan nad jakąś taką powagę i logikę, no bo wiesz, już samo to, że mamy nagle potyczkę ludzi z no ilu, prawie 800 lat oddzieleni są tysiąc lat różnicy, czy, między... czy w zasadzie no, tysiąc lat przecież, bo tak, osiemsetny rok no to tysiąc ponad lat różnicy no to, to jest głupawe, nie no bo to ja, ja rozumiałbym że oni mogą sobie tam zbierać tych, tych ludzi, no ale dlaczego akurat, nie wiem odmrozili sobie taką trójkę, no chyba, że wiesz, to było na zasadzie, że właśnie tu miecz, tu kula tu, tu tarcza i że chcą ale zobaczyć tu... jak, jak, wiesz, jak sobie Będę tak, brać. So... Ale tutaj bardzo mi się podoba, akurat ten dowcip mi się spodobał, gdzie, gdzie, gdzie nasz, nasz pilot dostaje właśnie tę broń tam z XVIII-XIX wieku i marudzi, że to, to chociaż mogliście mi dać pistolet z mojego wieku, tak? Chociaż, chociaż tyle, więc... No okej, okay. nie, rzeczywiście, bo to jest, zakładam, że predatory mają bardzo szeroką bibliotekę tych swoich ofiar, kto się w czym specjalizuje, kto w którą stronę, kto kogo zabił i tak dalej, więc no, nie oszukujmy się, cała ta arena jest wypełniona po to, żeby zobaczyć rozrywkę, po to, żeby się bawić na ich szalony sposób, ale jednak. I to też jest przyjemne, jakby, że ci ludzie, nasi, nasi bohaterowie nie walczą o zwycięstwo, nie walczą o to, żeby powiedzmy zmienić coś, tylko tylko i wyłącznie o to, żeby przetrwać. Szczególnie, że w momencie, kiedy zaczynają bić się z tym Predatorem Alfa, nawet jak łączą siły, to my doskonale widzimy, że nie mają żadnego podejścia. Że, że, że to nie jest kwestia pokonania, tylko kwestia ucieczki. Mhm. Znaczy, to, co mi się też jakby tutaj spodobało i co mam wrażenie zaprocentowało, że poznaliśmy tych bohaterów wcześniej, to to, że tu dostajemy trochę miniaturkę pod pewnymi względami Predators, tylko, wiesz, tam mieliśmy mm -hmm. grupę no-name'ów, co do których mieliśmy tylko powiedziane, że właśnie to są jacyś uber zebrane po prostu, żeby stawić czoło Predatorowi, a tutaj no mamy trochę już bohaterów, których mieliśmy krótko, bo krótko, ale okazję poznać, poznać ich motywację, widzieć jak walczyli i to mi się bardzo podobało, bo to ponownie tu wracamy do tego jak mantra. Prostota ale satysfakcjonująco podana. Podobał mi się humor, podobało mi się nawiązanie w zasadzie trochę znów do, do czegoś, co ja za dziecka bardzo lubiłem, czyli takiego kina sandałowego, wiesz, pokroje jakiegoś tam, mm -hmm. nie wiem, Benkura, czy, czy innych filmów, gdzie nagle nasi bohaterowie, czy nasz bohater był wsadzony na arenę i musiał tam walczyć właśnie z jakimiś bestiami. Jest to znów przegięte, jest to na swój sposób wymagające sporego zawieszenia niewiary, no bo nie wiem, w którymś momencie jeden z naszych bohaterów przecież nawet bez ręki walczy i, i w zasadzie niewiele mu to robi, a, a pewnie no, nie powinno to tak wyglądać. No ale jeżeli się kupi tę konwencję i, i właśnie będzie się czerpało fan z tego, że w kreatywny sposób, bo nie ma co też tutaj się czarować, że twórcy starali się bawić i, i kreatywnie podejść do tych potyczek z predatorami i pomiędzy różnymi postaciami, to, to ja nadal bawiłem się całkiem nieźle. Więc, przechodząc chyba do podsumowania, bo to też, drodzy słuchacze, tak naprawdę wszystko z naszej strony, bo to nie jest film, który jest bardzo głęboki do analizy, po prostu... Predatory wyżynają ludzi i czasami ludzie wyżynają predatory. Koniec. Jasne. Są smaczki, są nawiązania do całego uniwersum Predatora typu mamy na samym końcu nawiązanie, bo widzimy zamrożoną bohaterkę z filmu Prey. Moja teoria mówiąca o tym, że właśnie w Prey dostaliśmy pierwszy kontakt predatorów z ludźmi jest już niestety nieprawdziwa. Mhm. To była taka robocza teoria, żeby nie było. Ale mamy też przy tej scenie mamy kreaturę zamrożoną, która przypomina trochę obcego, ale chyba nie jest obcym, bo to tak jest rzucone dosyć mocno. Tak, jest, z... Z... tak jest zaszroniona ta, ta szyba, tak. taka, żeby właśnie yy, poduj, podbudzać, podejrzewam, teorię wśród fanów. I dlatego na przykład moja, mój headcanon, moja teoria robocza jest taka, że tam po środku też jest jakiś człowiek zamrożony i dla mnie to jest Arno Schwarzenegger, jestem święcie przekonany. Ale yy, podsumowując, jakby tak z mojej strony... To nie, jest, o Jezus, to nie jest coś, co się ogląda dlatego, że to jest bardzo dobre. To nie jest coś, co bym polecił komuś jako pierwszy kontakt z Predatorem. Ale zdecydowanie polecam po pierwsze wszystkim fanom Predatora jako po prostu dobrą rozrywkę. I tutaj to jest taki przykład filmu, czy znaczy serialu, bo to powinien być moim zdaniem serial, który nie próbuje być niczym wyjątkowym. On nie próbuje złamać jakichś granic, osiągnąć jakiś nowy szczyt. Nie, to jest po prostu film, który odpalasz sobie w piątek po całym tygodniu w pracy, w szkole, na uczelni. Bierzesz sobie paczkę chipsów i zajadasz się i, i po prostu jesteś szczęśliwy, bo widzisz coś, co jest proste, coś, co nie wymaga od Ciebie wielkiego myślenia i daje radochę z tych wylechwających się w naprawdę absurdalnych ilościach krwi i flaków. I, i mi to wystarczy. I nie wszystko musi być ambitne, nie wszystko musi być wyszukane. Ja jestem jak najbardziej zadowolony, jednocześnie zdając sobie sprawę, że tutaj mamy różne problemy, mamy spadki formy, nie przeszkadza mi to, ja bawiłem się jak najbardziej dobrze. No, ja mam dosyć podobną opinię, bo ja stwierdziłem, że to jest taki film skrojony pod zmaksymalizowanie prostej radochy. I ja naprawdę doceniam tego rodzaju filmy, bo jak skończyłem oglądać tego Predatora, to tak stwierdziłem, że pod kątem właśnie takiej bezpretensjonalnej rozrywki, to naprawdę dawno nic mi nie dało takiej frajdy. Mm -hmm. Nie, że mm -hmm. to, to totalnie to, co mówisz. Nie, że ten film ma swoje problemy, ma swoje głupotki, e, trzeba zawiesić niewiarę, to, to nie jest jakaś rzecz wybitna, to, to są często proste schematy, proste patenty, no zresztą no, to, co nawet mówimy, nie, że e, dobranie, nie? wikingowie, samurajowie, druga wojna światowa, to są wszystko takie klisze, które znamy, ale nawet to powoduje, że to jest wszystko opatrzone i y, y, tak skonstruowane, aby zmaksymalizować fan, zmaksymalizować rozrywkę. I y, y, to mi osobiście też wystarczyło. Naprawdę ja miałem y, w paru momentach... Y, także patrzyłem na jakąś sekwencję z rozdziawioną gębą i po prostu wiesz, taki dwunastolatek oglądający jakiś tam Dokładnie. film we mnie się uruchamiał i, i miałem takie wow, że, że ktoś pomyślał, żeby tak to zrobić nie wiem, nie wiem, scena na jeziorze albo właśnie scena wśród liści, w końcówce tego drugiego segmentu, no zresztą w ogóle te dwa pierwsze segmenty są moim zdaniem tak, czadowe, najlepsze. najlepsze dalej jest już gorzej, ale, ale całościowo naprawdę pod kon ten fanu, bardzo dobrze mi się to oglądało. I ja jeszcze jedno pytanie Ci zadam na, na koniec, bo w sumie tego nie poruszyliśmy, a to, to jest film animowany. Jak oceniasz w ogóle tę warstwę wizualną? Bo ja wśród też części opinii widzę dużo krytyki pod kątem animacji, no bo to jest animacja też dosyć specyficzna, bo z tego co, co doczytałem to chyba twórcy wybrali animację w 12 klatkach która powoduje, że no to nie jest taka jakaś super płynna animacja tylko no to, to, to jest jednak takie no klatkowanie mhm. wolniejsze i jest to widać. rzecz specyficzna i to widać i no jak ty oceniasz właśnie po, to pod kątem wizualnym, czy tobie też to przeszkadzało, czy, czy nie, czy kupiłeś to wszystko właśnie Jeszcze jako co? element tego świata może momentami rzeczywiście przydałoby się tam, za przeproszeniem, dosypać klatek. Może gdzieś w pojedynczych momentach, ale to nie jest jedyny aspekt moim zdaniem wizualny, strony wizualnej. Kwestia doboru kolorów, to co czym się zachwycałem głównie przy wikingach. E, to jest niezwykle ważne, ale też pomysł, zamysł. I moim zdaniem ta animacja działa jak najbardziej w porządku, bo... Nie musi być ona perfekcyjna, ja nie potrzebuję animacji gdzie absolutnie każdy szczegół jest dopracowany do najmniejszego piksela detalu bo nie jest to najważniejsze na przykład zwróć uwagę jak wspominaliśmy że na początku y, sekwencji dla Wikingów mamy tam scenę jak przecinają y, jeńca i z niego wylewają się te flaki, one nie są bardzo szczegółowe, znaczy mhm. wiemy że to są flaki tak, ale nie muszą być bo doskonale wiemy o co chodzi, tam gdzie trzeba przyspieszyć, tak samo jak na przykład zwracamy uwagę na te samoloty że one nie są tak dopracowane może mój nerd wewnętrzny długowojenno-światowy będzie z tego powodu trochę płakał, ale z drugiej strony nie to jest istotne w danym momencie ja tą animację jak najbardziej kupuję, nie powiem, że jest ona wybitnie śliczna, ale dla mnie jak najbardziej się sprawdza i też jest tą trochę, no, niektórzy uznają za kompromis, dla mnie jest to metoda, dzięki której dostaliśmy to, co, o czym, to, o czym ty wspominałeś, coś, czego moglibyśmy nie dostać albo nie wyszłoby tak dobrze w wersji aktorskiej, więc dla mnie... Przede wszystkim te kolory. Jakby to dobór kolorystyczny, to, że każdy, każdy, powiedzmy, sekwencja ma swoją jakąś tam tematykę, ale też w poszczególnych lokacjach bardzo dobrze to się sprawdza. Tak jak mówię, trochę przypomina mi to momentami niebieskokiego Samuraja, trochę czasami taką biedną wers biedniejszą wersję Arkane, ale spoko. Jakby ja absolutnie nie mam z tym problemu, a przede wszystkim to, że to jest... Jakaś inna animacja, inne podejście, spróbowanie czegoś, pokombinowanie i kto wie, jeżeli na przykład doczekamy się drugiej części, czy tam jakiejś kontynuacji, może tam twórcy wyciągną jakieś, jakieś wnioski. No i Ja osobiście też nie miałem z tym problemu, chociaż wydaje mi się, że to, to dla części widzów, no ale to też pytanie, ilu widzów animacji, którzy mają jakieś doświadczenie z animacją, po ten film sięgnie, no ma jakieś porównanie, bo ja miałem takie mm -hmm. momenty, że widziałem taki spadek i takie chrupanie, jakieś, nie wiem, rozmazanie bardziej obrazu właśnie, albo jakieś chrupanie, które wynikało z doboru tej formy, ale Całościowo. Ja mam wrażenie, że akurat to była dobra metoda do pokazania tej walki, bo jednak dzięki temu my zyskaliśmy taki sposób zaprezentowania tych walk, który był taki, ja bym powiedział, bardzo wyraźny, że wiesz, że nie mieliśmy tego, mm -hmm. co jest nieraz z Morą w kinie akcji, gdzie wymaga to dużej ilości, nie wiem, cięć albo gdzie tak, tak. nam taki chaos i, i wiesz, taka młodska i dynamizm, no, musi maskować tak naprawdę w braki w tym, co widzimy na ekranie i tutaj twórcy wybrali wydaje mi się dosyć świadomie taką, a nie inną formę tej animacji części widzów się to pewnie nie spodoba, a no mówię, ja to kupuję tym bardziej że to co mówisz, że ja też to bardzo doceniam, że właśnie każdy ten segment jest w innych barwach, w innej tonacji w innej kolorystyce i no szczególnie znów te pierwsze dwa bardzo dobrze mi oczy masowały także kupuję to po całości i ja Ci powiem, że nawet jak, jeżeli by się twórcy Pokusili o jakąś kontynuację, to ja bym sobie życzył może, żeby wręcz nawet twórcy inaczej podeszli do tego, żeby, nie wiem, zrobić to trochę na zasadzie, nie wiem, Wiszę w tak, gwiezdnych tak, wojnach, dokładnie. że niech sobie wezmą inne studio, e, na przykład, do, do, do pracy nad tym projektem, e, nad kontynuacją, i niech oni właśnie zaproponują zupełnie inne podejście po, także ci wizualne. tak Ale anime... Anim, jakiś, jakieś jakiś studio, anime powiedzmy w stylu Cyber um, Edge Runnersów. B oczywiście, że tak, jak najbardziej, z miłą chęcią i, i to Visions jest tym przykładem jak można podchodzić do takiego materiału źródłowego. No dobra, no to w, w zasadzie chyba y mamy y wszystko, no bo tak jak też podkreślamy wielokrotnie, no to nie jest jakiś film do głębokiego analizowania, y to na koniec ostatnie pytanie, czy mm, Predator Pogromca Zabójców nakręcił Cię y przed Badlands y i czy nastroił Cię pozytywnie przed y filmem aktorskim, który dostaniemy Zdanie powiem tak, długo. ciężko żebym nie mógł jeszcze bardziej na, nakręcić biorąc pod uwagę, że Badlands będzie się działo na św, planecie predatorów głównym bohaterem jest młody Predator e, i towarzyszyć mu będzie kobieta android z Wayland Corporation i będziemy mieli łączenie z Obcym, no jakby ja, ja, ja po prostu czuję, że w momencie, kiedy ten film wyjdzie pod koniec roku, to ja po prostu będę w ekstazie, bo, bo jakby już się nie mogę doczekać, bo, bo to jest tak zapowiada się nerdowsko cudowny film, że głowa mała, więc e, nie, dla mnie Pogromca Zabójców to jest taki taka bardzo smaczny apetizer, bardzo smaczna przekąska przed głównym daniem, e, czyli właśnie ten, ten Badlands i czekam i, i naprawdę mam nadzieję, że ten 2025 będzie naprawdę naprawdę dobrym filmem, bo na razie jest, a mam nadzieję, że całościowo będzie do, bardzo, dobrym świat, bardzo dobrym rokiem dla y, świata Predatora no ja mam podobnie, tym bardziej, że w sumie to się w ogóle zapowiada niezły rok dla uniwersum Predatora i Obcego, no bo przecież jeszcze zanim w listopadzie tak, tak. dostaniemy Badlands, to jeszcze mamy Obcy Ziemia w sierpniu bodajże, który też się zapowiada mhm. na kawał rewelacyjnej historii z Obcem z kolei. No więc cóż, z optymizmem patrzymy w przyszłość. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo Sef. Dziękuję bardzo za zaproszenie Jagie i dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuj dziękujemy słuchaczom i no, mam nadzieję, że się słyszymy wkrótce właśnie przy tych kolejnych produkcjach. Dzięki bardzo serdeczne i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć.